Rozdział 10. Jakie lubisz książki? Pytamy o upodobania i opinie. Słuchaj nagrania i powtarzaj wyrazy i zwroty. Welche bücher magstu? Jakie lubisz książki? Welche tiere magst du am liebsten? Jakie zwierzęta lubisz najbardziej? Wie heißt euer studentenmagazin? Jak nazywa się wasz magazyn studencki? Was ist deine lieblingsfarbe? Jaki jest twój ulubiony kolor? Welche kleidung trägst du am liebsten? Co się najchętniej ubierasz?